Słabe państwo służy wyłącznie gangom. Eee, nie wiem jak zacząć, mam ten tekst, nie wiem. Szukam wątku jak komisarz Rex. Bit robi umpa umpa, tak jak Rexio. Takim jakby stemplem, Starze podążać za werblem, swoim tempem. Finger wave, jak dick robię. Jestem dziadem, wyobraź to sobie, sobie. Gangi? U nas? Nie chcę się w to wierzyć. Czajają się raperzy Podobno po poznani chodzą gangi Noszą czarne ciuchy jakby byli z Anglii Jednego zbluzgali, drugiego okradli Co do chuja, czy w tym klubie nie ma bramki? Podobno napadli, w kiblu go dopadli Bółki mu zabrali, potem wszystko zjadli Zjadli, podli, jak nisko upadli Leci sta do trznadli Odbijam ten pan, to Mój nakazaniu, że nadali Podobno bardzo silni od noszenia są Bo robią wznosy bokiem, jak bocian Potem kroczą pewnym krokiem Chociaż, chociaż, chociaż to Polaki to prawie Amerykany Bo mają na siłobnie wstęp nielimitowany I dostęp do fety, lo lomani, Manilo, mefy I mają smartfony, bo świat jest pojebany Podobno po Poznani chodzą gangi Noszą czarne ciuchy, jakby byli z Anglii gangi. Gangi Podobno po Poznani chodzą gangi Noszą czarne dziuchy jakby byli z Anglii Gangi Inne slangi Oczy z mangi. Gangi I do szabli I do szklanki Gangi Chuj, dupa i kamieni kupa Plują, przeklinają, przeszkadzają nam w zakupach Chodzą w drogich butach Palą jak dowa Zjebany w chuj! Świat upadł, już nie można pójść do blickla Bo ciągle się przykrza jakiś mały hitla z kibla No powiedzcie co ta rzeczywistość warta Kiedy nie można iść z syfu z McDonalda Nie wypijesz Starbucksie, ani, koście, ani, ani w Sprawa jest polityczna jak ci dwaj więźniowie Oj. Została przekroczona właśnie ostateczna linia Nawet jak ich złapią łaskawi ich malinia, bo to gangi Same gangi Wszędzie gangi Ej Terror, tragedia, boom, bum, słychać strzały Trąbią media i pomstują na świat cały Powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi czemu? Nie pójdziesz już do JD, nie pójdziesz do HMu Ludzie się ciskają, jakby byli pojebani Ho, ho, chodzą gangi po Poznani Ho, ho, chodzą gangi po poznani Ho, ho, chodzą gangi po Poznani Gangi Podobno po Poznani chodzą gangi Noszą czarne ciuchy jakby byli z Anglii Gangi, gangi, gangi Gangi, gangi, gangi Podobno po Poznani chodzą gangi Noszą czarne ciuchy jakby byli z Anglii Gangi, inne slangi, oczy z mangi, Gangi, i do szabli, i do szklanki Gangi Gangi Gangi Gangi